Ahoj! Słuchacie podcastu, inny koncept, a dziś, zgodnie z zapowiedzią, mały instruktaż dla włamywaczy amatorów, czyli, co zrobić, jeśli zatrzasną się drzwi mieszkania. Poziomy skaczą, jakoś jest kiepska, mnóstwo stukotów, pogłosów, echo. Czasem nie słychać kto co mówi, bo naprawdę nie było jak tego nagrać solidnie, więc tylko przytykam tę opowieść fragmentami reportażyku, tak dla podkreślenia emocji, bo historia, no była bardzo zabawna. Idę sobie ulicą, no nie ulicą, teraz parkiem, akurat ścieżką, taką. To się zaraz zmieni w błotowo. zacznie padać. Wiesz, że ma padać dzisiaj wieczorem? Nie wygląda jak nie miało padać. Ma wieczorem padać z tego, co widziałem. I właśnie trzymam w ręku śrubokręt i rurę odkurzacza. A sam, jak się przy dowiedziałem, będę za niedługo Wielka, częścią wielkiej, nieruchomej rzeczy. To taka zapowiedź była. Wróciłem z zajęć do mieszkania, a tam mnóstwo ludzi kawę sobie pili. I pogadałbym z nimi chętnie, ale tylko rzuciłem cześć i poszedłem do sklepu. A kiedy wróciłem, to już większość nie było. Zapytałem się więc Justyny, czy wybierają się na skałki, bo wcześniej usłyszałem fragment rozmowy. Coś o uprzężach i linach. Eee, na ona, na to, że nie, że żadnej skałki. To Michał zatrzasnął drzwi mieszkania i trzeba jakoś się dostać do środka. <śmiech> no, tam, tamtejsi mieszkańcy w postaci Martyny, Pauli, Kasi no i sam Michał nie widząc innego wyjścia postanowili dostać się do środka przez otwarte okno i problem polegał na tym, że kamienica ta znajduje się w środku Krakowa a samo mieszkanie jest na trzecim piętrze. No Idea była w miarę prosta. Z tego, co mi tłumaczyła Justyna, wbijamy się do sąsiada mieszkającego piętro wyżej, udajemy ludzi wiedzących, co chcą zrobić, i spuszczamy Martynę przez okno na linie przywiązanej do grupki ludzi, która udaje, że jest wielką, nieruchomą masą. Więc kiedy Martyna dała znać, że już załatwiła sprzęt do spinaczki, to poszliśmy do nich z rurą od odkurzacza. Hej! A A ja się nie To będzie bardziej Aha, jest bardziej Z dachu? O nie Czy co? Zaraz, zaraz. O co chodzi? A, Aha. zamknięta, trzeba z Czy z dachu? Nie. Czy co? Nie bo... Z czego? Co? O co chodzi? Chodźcie. Mam ogóle może Paula przyjdzie. Będzie chciała, do ja jej chętnie Co? To ja jej to chętnie odstąpię, żeby tam przychodziła. Tak w ogóle, to przyniosłem Ci piwo obiecane. Rano stwierdziłem, że mam całe uszy i to wystarcza. Bo tu taka mała dygresja. Dzień wcześniej była impreza. I w niewyjaśnionych okolicznościach przeniosła się ona z tego mieszkania, w którym teraz siedzę i nagrywam, do mieszkania Martyny. W jeszcze bardziej tajemniczy sposób. W jednym momencie oglądałem sobie gwiazdy leżąc na dywanie i gapiąc się w sufit, a minutę później siedziałem u nich w łazience, podczas gdy Paula i Martyna szalały nam nad moją głową z nożyczkami. O, tu są jakieś nożyczki. Robiły tuż nad moimi uszami i co dziwne krwi przy tym nie było jakimś cudem to chyba wystarczający powód by odwdzięczyć się za strzyżenie piwem no ale wracajmy do naszej historii Nie mam wsuwkę. Plan jest taki, jedna osoba przechodzi z balkonu do naszego otwartego okna, jedna osoba z łącznikiem pomiędzy tą osobą przechodzącą a osobami asekurującymi, więc stoi na tym i trzyma tą ruchę, rurę od odkurzacza, <głosy> żeby linia się nie załamowała na tym, ale uważam, bo ja polecę, to ta stolarka chyba się zawali. <głosy> Mała, stabilna, Kuchu. więc żeby ta osoba nie wyleciała, też... A trzymać na ramieniu na przykład? Twoje ramię się nie złamie. No co ty, to jest takie szarpnięcie, że nie, nie, nie mam w ogóle takiej opcji, wiesz? Przewróciłabyś się zdecydowanie. Eee, no i w każdym Jedna osoba przechodzi, jedna osoba jest tutaj mobilna. Tak? Zmieram, osoba oszakorują i jest jeszcze potrzebna jedna osoba na dole. Bo ten balkon, jakbyście zobaczyli, jest bardzo mocno pokruszony, na którym ja będę stała. Aha, żeby oszczekać będzie. I żeby tam nikt nie, y, nie chodził na dole, żeby żadna odłamki komuś na głowę nie spadła. A pocałe, na przykład. Właśnie, jak stąd zaskoczy na balkon, to jakby cały balkon poleciał, to lepiej, żeby tam nie stał. Aha, ale nie można fordować drzwi? No nie, nie, może to... jest... nie to... właśnie.. się... Ale na jakiegoś dozorcy lub tego budynku? Co on że chcą się tam dostać, żeby się kłamać? Co to z <tego grafy> mieszkania? <grafy> Nie, to się tam dostać, żeby dostać się do własnego mieszkania. No, iść do niego z wódką. Nie, zaczęło się to zrobić, powiedzieć, że chcecie trzymać mieszkania, no, a w środku zadchodzą gaz. Oni przyjdą, wejdą, ja otworzę Wam panu panu Wydawało nam się, że z No tak, no, masih, no, no, i potem zapłacić. No właśnie, a potem fajdę, że czasami Wszystkie płacimy. Wiesz, no płaciłoby się za to, a po co, skoro można to zrobić w Nie sposób? Mógłbym się przyjść i zacząć. Halo? A na pewno macie otwarte okno? Tak myślę, że się rozwarą, jak zawieśniła mnie z Martyną. Jak ja robi? też myślę, że to nie wiesz, bo to jest to jest Ale słyszę, że to w ogóle Twoja zasługa, ta cała zabawa. No przecież kto jest winien, ma kapcie. Ja? Jak to zrobiłeś? Eee, przeciąg. Przeciąg. I trzasnęło drzwiami. Okazało się, że nie ma w mieszkaniu na górze no, nikogo, żadnego sąsiada. Ale za to jest wyjście na balkon pół piętra wyżej, z tym, że zamknięte na amen, bo i balkon w strasznym stanie, zawalony różnymi śmieciami, drutami, pozabijany i w każdym momencie może runąć, jeśli nie w kawałkach, no to to w całości, albo w większych kawałkach, tudzież w balustradzie lub jej połowie ale nad drzwiami, nad drzwiami do tego zamkniętego balkonu okienko, okno nadziei. I trzeba było tylko przez nie przejść na balkon i podczas gdy piątka ludzi ubezpieczała na różne sposoby akcji należało zeskoczyć kawałek w dół i na lewo, by wylądować na właściwym parapecie. No tak, ten plan miał kilka słabych punktów. Ale woleliśmy się nad nimi nie zastanawiać, nie przejmować się takimi szczegółami, bo że zniszczone liche deski mogą łatwo pójść i rozwalić się razem z drzwiami, że rynna właściwie została spisana na straty w naszych sumieniach, a balkon... no, no przecież nie można wszystkiego przewidzieć, nie? To w ten sposób, że jakby tutaj zaczepimy linę na węzeł, żeby wystarczyło do tego, żebyś ty zeszła tam, a na przykład my staniemy dwójkę na balkonie, ja ci wydarzyłam, No to jest moim zdaniem mogę niepewne. Ale poczekaj, chwilę. staniemy razem na balkonie, ja cię z balkonu tak jakby asekuluje, a jeżeli to do dobrze by się stało, spadło, opuściło i tak dalej tam, no to jakby zmiesz lina na balkonie, nas no to zaczynamy Zaczyna trzy osoby, takie coś. Wiem, Nie, A oprócz tego my już to będziemy w trójkę, tak? Nie, moim zdaniem mówię, że jest zdecydowanie lepsze. Ale to jakie to No, widzisz, nie słuchałeś mnie. No bo zaczęłaś gadać. <laughs> jedyna osobą, która przychodzi za tarczą, to ja. Ty nie będziesz asekurował stąd. Tylko właśnie, nie rozumiem idei rury od odkurzacza. Co nam ma robić? Jak tak. ma działać? No tutaj, wina była że Zobacz, to jest bardzo mocna tarcja, prawda? I po pierwsze, to a to. Poza tym, szkoda jest miliny. No. A rurka do odkurzacza? o co do odkurzacza? Dobra, dobra, to czyli trzeba przepaść po prostu. gdy tylko przybył Tomek, chłopak Martyny, a sekuracja została przygotowana przez nich. Tak się składa, że ci ludzie troszkę się wspinają, więc no na moim niewprawnym oku ich działania z pewnością yy, no ich działania i ich, ich pewność siebie z pewnością wywarły na mnie takie spore wrażenie. Prysło ono w momencie, kiedy Martyna zaczęła soczyście, siarczyście kląć, gdy zobaczyła z bliska w co się wpakowała. No to, to co panowie, ja wchodzę, a zaraz ze mną wychodzić. No na razie No ale ta sytuacja nie jest potrzebna, tylko to tak jak... Ja będę Cię tu poszerwała, żeby się mogła wysprzeć na tych ramiona, a na to jest na ja, po pierwsze, ja tam No patrz, bo to na razie. A, A. Czemu Yes. Yeah. Tylko, żeby... Mam poszło ci kamulaturę, na górę i jest między dwoma i tak, to nie ma nie? Tak. Tylko można ich kumulaturę proszę, proszę. Proszę. O, o. Okay. Na środku. O, okej. Na No, no, tak muszę poczekać na Paulina. Ale no. czemu? Martyna, jakieś ostatnie słowa? Kocham cię. No, to wyznanie miłosne, chociaż miłe bardzo dla mnie, było średnio przemyślane, zwłaszcza, że Tomek stał metr za mną i ubezpieczał Martynę. I tak, udało się. Martyna dostała się przez okno do pokoju i od środka otworzyła drzwi. I zaraz potem kolejni ludzie chcieli spróbować przejść. No a ja nawet gdybym nie musiał szybko gnać na uczelnię, to i tak pewno bym się nie zdecydował na to. Lęk, wysokości i te sprawy. No cykorem jestem, wiem. <śmiech> Albo po prostu jestem zdrowy na umyśle. Chociaż... Ale wiecie co? Było bardzo wesoło. No tylko wiesz, mam na odpływę, to górze, to może trafić na nowe. Ej, chcecie założyć na Nie, nigdy nie chcę. Znaczy, ty na pewno chcesz. No chcę, ale już jest rozmontowane całe urządzenie no teraz. Dwa, dwa, trzy, siedemdziesiąt kilometrów, to może nie wytrzymać. No to nie sprawdziasz. Chcecie. Ale rozwalić drzwi. Myślałaś. Patrzcie jak on wyglądała. <śmieniciela> <śmieniciela> no i to zrobicie zrobiłeś od razu. Ale to się spuściłeś z, z tego z... z balkonu? Chce ktoś jeść, Krzysztof, coś chcesz, tak? No chcę, ale mówię, że jest asykracy rozmontowana. No jej, przecież jest stanowisko, to ma twójcimy no, do nie? dobra, to, tylko że ja już się chmurę, muszę chmurę zbierać to. zaraz. Aha, to może chcesz. No. Nie. O 18, także wiesz, że. przed Martyna przed piątą musiał przyjść. Krzysztof sobie chce przejść, ale, ale co, co, co, co, co. A Paweł, ja muszę od ja, najcie na 18, a Paweł Ja też przejść. mam o, nie, 18 przejść, też nie? mam angielskim, nie chcę przejść. <laughs> Mamy jak wysokości. Ja na tej Musisz zobaczyć te miny. Kochanie, za 10 minut musimy wyjść. Także szybko. Raz, dwa. Chodźcie. To Krzysztof i Paula przejdziecie. Chcesz z tym przejść? Tam wiesz, Kasia i Michał. No, mhm. tak. To jest ten słynny pokój. Na, na wprost jest... To jest, to jest pokój komandacji. A Możemy z i polecam. Ale sporo macie mieszkanie. No. Chodźcie szybko, bo my musimy zaraz spadać. No, najważniejsze, proszę. I generalnie wszystkim wielkie dzięki za pomoc. Każdy się przytrustuje. wiem, nijak ten podkład nie pasuje do całości nagrania, do całości opowieści, jest zbyt spokojny, ale jest ładny, a poza tym miałem go gotowego na dysku, więc e, mając do wyboru albo spędzić godzinę w poszukiwaniu czegoś ciekawszego, ściąganiu tego, montowaniu, e, dostrajaniu, no to użyłem to co, już, to, co już było pod ręką, no i skoro jakoś to brzmi, no to niech będzie, niech będzie, nawet jeżeli niszczy klimat Ej, tak, tak, to jest moje lenistwo, kwestia mego lenistwa. Także kwestią mego jest to, że nagrywam to zakończenie teraz w takich fatalnych warunkach o 22.16 we wtorkowy wieczór i no, powinienem to zrobić wcześniej. Niestety zapomniałem, teraz się dowiedziałem, że jest wtorek. Nikt nie wiedział, że jest wtorek. Dlaczego nikt nie powiedzieć, że jest wtorek? I tak Ciebie nie słychać. Jesteś za daleko. A ale w następny weekend, nie, w następny tydzień, e, następnego tygodnia, w następnym odcinku będzie... Hmm, nie wiem, co będzie, ale może jakiś montażyk taki imprezowo, spotkaniowo, gitarowo, śpiewaniowy, śpiewniczy, śpiew... Dwa, czy Sabrina, jako... jakiś taki